Serdecznie witamy Państwa w kolejnym podcaście. Witamy, witamy z kościoła, samo centrum Dublina, protestancki kościół, w którym urządzono knajpę, restaurację. Ale to nie jest ważne. Najważniejsze jest to, że w dzisiejszym podcaście gościmy bardzo ważną personę Polskiego Radia. I chciałbym się spytać na sam początek. Panie Januszu, zanim przedstawimy osobę, naszego gościa. Panie Januszu, chciałem się spytać czy reportaż może być podcastem, czy podcast może być reportażem, czy jaka jest różnica, może nie ma żadnej różnicy pomiędzy reportażem a podcastem, jak to wygląda? Podcast to jest podcast, podcast to jest po prostu funkcja, udostępnienie materiału innym, konkretnie na, na iPoda, tak było przynajmniej na początku, więc no można tam wstawić wszystko, można wstawić można wstawić słowo, można wstawić również reportaż. Ale myślę, że co innego wykorzystywać tę funkcję, a co innego zajmować się podcastingiem, czyli umieszczać swoje audycje w internecie systematycznie. to już jest działalność na pograniczu prowadzenia małej stacji radiowej, nawet jeśli jest niska częstotliwość. No i jakie tam będą audycje w tym radiu, no to już zależy od autora, czyli podcastera. Ale czy na przykład. Ehm, powiedzmy na moim przykładzie, podcast nie tylko dla Orłów, czy jeśli on byłby publikowany może nie regularnie, czy można też to podciągnąć pod reportaż? Czy podcast jest pewnego rodzaju reportażem? No reportaż czy jest, jest jaka, też jest, w... jaka jest formuła reportażu, jaka jest definicja? Które jest jesteśmy w Irlandii, czyli w kręgu anglosaskim, no to oni nie mówią, żeby w ogóle jest pojęcie reportażu, ale ono się odnosi do relacji z wydarzeń właściwie. Oni o formach dokumentalnych zazwyczaj mówią feature. No co to jest feature, jakbyśmy zapytali Anglika, czyli Lanczeka zajmującego się mediami, no to też jednoznacznej odpowiedzi byśmy nie dostali. W każdym razie wiadomo, że to jest coś potwornie skomplikowanego. Składa się z bardzo wielu elementów, ale generalnie chodzi o to, że słuchamy, albo czytamy, albo oglądamy to jeszcze różną formę materiałów, który powstał Powodu. To znaczy autor tego, co się nazywa feature, miał powód, żeby nam o czymś opowiedzieć i stara się nas przekonać do zajęcia jakiegoś stanowiska w sprawie. Nie zawsze jest tak, że opowiada się po których ze stron konfliktu na przykład, ale zazwyczaj daje nam domyślenie. No i to w najkrócej mógłby mógł być feature. Aczkolwiek nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. Wolę mówić o dokumencie dokument, słowo zdecydowanie lepiej brzmiące po polsku niż słowo feature, również może być radiowy, może być telewizyjny, może być pisany, no ale wiadomo, że mamy do czynienia z materią, która jest w jakiś sposób udokumentowana, czyli ma dość bliski związek z rzeczywistością. A jednocześnie no, ta materia dokumentalna została poddana jakiejś kreacji artystycznej, bo wiadomo, że nie chodzi o to, żeby włączyć mikrofon i prezentować Państwu nagrania z restauracji od godziny do godziny. Można tak zrobić, oczywiście. I to będzie na pewno nagranie dokumentalne, dokumentujące ten czas między 10 a 11 w tej konkretnej restauracji, która ma swoje miejsce, adres i tak dalej. No ale nie jest to twórczość dokumentalna, tylko prosta rejestracja i odtworzenie. Twórczość zaczyna się w momencie, kiedy zrobimy pierwsze cięcie, kiedy zastawimy wypowiedź Pana A, z wypowiedzią Pani B. W zależności od tego, jak to zrobić, a tak jak powiedzieliśmy, elementów może być bardzo dużo. Czy kraków, czy morza, muzyka. Jaka muzyka? Muzyki jest... Tony są na świecie, tak? I można skorzystać z niej w sposób dowolny. No to, to, co powstanie na końcu, czyli na wyjściu z tego naszego komputera, Taką można myślenia, lub nie. Zainteresuje go, lub nie, trzyma go przy głośniku, przełączy się. zmieni stację, pójdzie do innego podcastera, pójdzie do sklepu, kupi sobie płytę z muzyką. Tak jest taka, mi się wydaje, przewaga, mała przewaga podcastu nad reportażem, aczkolwiek ja mam wrażenie, że pomiędzy, różnica między podcastem a reportażem jest bardzo mała, bo, bo chyba reportaż Wydaje mi się, że też jest pewnego rodzaju podcastem, jeśli się znajdzie w internecie, takie mam wrażenie. Jeśli jest gdzieś wrzucony na jakiś serwer, tak jak podcasty Polskiego Radia. No pewnie. Ja powiedziałem, że reportaż no. może być podcastem. Podcast może być reportażem. Więc, więc w zasadzie tutaj mówię, jeśli jest jakaś różnica, to jest pewnie jakąś strasznie minimalna i, i, i można powiedzieć, że większość podcasterów powiedzmy polskich, którzy robią podcasty, podcasty są repo, reportażystami. No Jakoś nie, dokumentują, ja chcę, czy nie? Ja chcę wyraźnie powiedzieć, że, że Podcast może być Aha. Podcast, podcast Aha. Może być reportaż, ale to nie oznacza, że każdy reportaż jest podcastem, ponieważ nie będzie podcastem do momentu, kiedy go nie umieścimy w internecie, a reportażem będzie nadal. To też nie oznacza, że każdy podcast jest automatycznie Aha, reportażem. Tak, rozumiem, już rozumiem to. Tak. Ponieważ w ramach podcastu można umieścić tym różne tym rzeczy. Tak. Może być piosenka, może być... Tak, bo jeśli ktoś na przykład gada do siebie i do, do kogoś przez 45 minut, to to w zasadzie nie jest reportaż, no, tylko jakiś może zapis. prezentować swoje wiersze na przykład, no, tak. recytując je. I to też nie jest reportaż. A jest podcast. rok urodzenia 1965, oczy niebieskie, wzrost wysoki, znaki szczególne, mikrofon w lewej ręce. Od 1986 roku współpracuje z Polskim radiem, ale jego radiowa przygoda zaczęła się w 1979 roku w studenckim radiu ŻAK, Politechniki Łódzkiej. Zaczynał jako kandydat sprzątający i przygotowujący herbatę dla starszych kolegów. Kończył jako zastępca redaktora naczelnego do spraw programowych próbując po drodze niemal wszystkich form wypowiedzi radiowej. Ten kilkuletni epizod nauczył go patrzenia na radio panoramicznie i odpowiedzialnie, z poczuciem misji przede wszystkim, bo w radiu studenckim w ogóle nie było mowy o pieniądzach. Zatem do prawdziwego radia trafił już jako ukształtowany dziennikarz. Mimo, że prawdziwe studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim ukończył, oceną bardzo dobrą, dopiero kilka lat później, Zawsze był związany z programem Trzecim Polskiego Radia, najpierw jako słuchacz, potem jako autor cyklu Gitarą i Piórem, a także był twórcą audycji dokumentalnych. Ma na swoim koncie organizację kilku przedsięwzięć artystycznych z kręgu piosenki poetyckiej, do dziś uważanych za, ist za istotne. Wśród nich scenariusz i reżyserie wspólnie z Jackiem Kulczyckim koncertów Kraina Łagodności na Festiwalu Piosenki w oporu, w 1995 oraz w 1996 roku, wieńczących cykl programów telewizyjnych pod tym samym tytułem. Jest pomysłodawcą, reżyserem, redaktorem wielu płyt z posiadanką poetycką. Jest autorem pomysłu wspólnego konkursu programu trzeciego Polskiego Radia i Gazety Wyborczej na reportaż roku, wyróżnionego kategorii Marketplace of Ideas na festiwalu Grand Prix Europa 97. Pan Janusz Deblesen jest wielkim entuzjastą multimediów, pionierem nowych technologii w Polskim Radiu. Tu radio, przepraszam, tu podcast. Nie tylko dla orów, z zielonej Irlandii. Znajdujemy się w Dublinie. Od tygodnia jest pan reporterem Polskiego Radia w Dublinie. Proszę może przybliżyć, dlaczego Dublin, dlaczego tutaj i co się działo przez ostatni tydzień. Jakie były pana obowiązki i przyjemności relacjonowania życia Polaków w Dublinie, czy też kultura, kulturalne jakieś meandry? Przyjemności było niewiele stosunkowo, dość y, ciężka praca, aczkolwiek y, czuję się przyjemnie, będąc w swoich, tak przyjemnym miejscu, w którym no, tak jak rozmawialiśmy. Y, ludzie patrzą sobie w oczy na ulicę, uśmiechają się do siebie są życzliwi, otwarci. Przyjemnie w takim miejscu, ale zawsze pracuje. A może nawet w tym bardziej. No ale też.. Y, Pewnie gdybym nie był tak obciążony pracą, no to zobaczyłbym i dowiedziałbym się znacznie więcej, niż mogłem, co konkretne tematy, które tutaj pojawiły się w trójce. No, oczywiście nie wszystko się zmieściło, więc prawdopodobnie podejście powstania w, w dalszy no postaram się te wszystkie elementy składać tak, żeby to był interesujący reportaż, który może później wyrobił czyli będzie podcastem. To będzie podcastem, na pewno będzie reportażem. E, chciałem się spytać, bo teraz w ciągu ubiegłego tygodnia w trójce były takie pana relacje z Dublina. No tak, relacje. Mm -hmm. Relacje często mm -hmm. reporterskie, ale no, relacje. I jakie teraz plany na najbliższe ostatnie dwa dni? Polska telewizja w Dublinie? Znaczy, polska telewizja. Telewizja polska. Nie, nie, wybieram no, się do, do, do Radia Anna Lidia, tam się ukazywała hmm. polskie obiekty, które chciałbym spotkać z osobami, które to mm -hmm. robią. No nie wiem, no może jeszcze uda mi się kawałek gabina zobaczyć. Chciałem się spytać, kiedy pierwszy raz się Pan zetknął. gdzie Pan pierwszy raz zepnął ze słowem podcast, podcasting. Z tą po, powiedzmy nową jakby dziedziną radia, takiego radia inaczej. No parę miesięcy temu mieliśmy takie spotkanie z redakcją internetową polskiego radia, która właśnie zaproponowała tą nową formę egzystencji dla audycji radiowych no i jak Pan widział skorzystaliśmy z tej możliwości i reportaże są umieszczane w formie podcastu również temat polskiego Radia Dobrze, to co może jakąś piosenkę Panie Januszu jaką, co Pan lubi słuchać w moim podcaście muzyka bez granic, bez oporów bez problemów, jaki Pana ulubiony zespół, jaka ulubiona grupa albo coś najulubieńszego specjalnie No Powiem tak, że Mój wyjazd łączył się z tym, że oprócz tego co, co robiłem radiowo, no to yy, łączył się również z tym, że, że kończą się przygotowania do wydania trzeciej płyty i O tym powiemy zaraz po piosence reportażem, no to yy, zajmuję się również kozynką poetycką i będąc tutaj odbierałem maile od grafika, który pracuje nad opłatą, od yy, redakcji, która pracuje nad yy, treścią merytoryczną. No i ta na moment się powinna ukazać. Jeśli się tak pytał ulubionego, no to, to niewątpliwie ulubione. Nie tylko dla Orłów, trochę inne radio. Gitarą i piórem. Audycja Janusza de Blasena. Szukam szukania, mi trzeba Domu gitarą i piórem A góry nade mną jak niebo, a nie Andrzej Sikorowski napisał kiedyś, gdyby piosenek słuchał świat, na pewno by się zmienił. 20 lat temu, 24 września 1986 roku, po raz pierwszy została nadana audycja gitarą i piórem. Rok wcześniej i przedwcześnie zmarł Wojtek Belon, twórca wolnej grupy Bukowina. On właśnie napisał te słowa, szukam, szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. Wcześniej oczywiście był sierpień, a potem grudzień. Mniej więcej w tym czasie zrozumiałem, że obraz świata przedstawiony w piosenkach może być kompletny i wystarczający, jeśli się ich słucha. Do dziś trudno mi uwierzyć w to dwudziestolecie. To, że właśnie ukazuje się trzecia płyta gitarą i piórem, wydawana przez Polskie Radio, również brzmi jak bajka. W osiemdziesiątym roku na pewno nie było takich planów. No, ale skoro już dobrnęliśmy do tego miejsca, zapraszam Państwa na koncert jubileuszowy. O poprowadzenie koncertu poprosiłem osobę, która nie tylko przed mikrofonem, ale również na estradzie czuje się jak ryba w wodzie. Nie bez znaczenia jest fakt, że również posługuje się piórem. Za moment ze studia imienia Agnieszki Osieckiej powita Państwa Artur Andrus. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Witam ze studia imienia Agnieszki Osieckiej w sąsiednim pomieszczeniu. Kilka metrów dalej jest Janusz Deblesem, który powitał państwa. To on jest właściwie bohaterem tego koncertu i to dla niego rozlegną się teraz oklaski. Mogą Państwo zadać pytanie, dlaczego ja tutaj jestem? Otóż po 20 latach ukazywania się audycji na antenie, Polskie Radio autorowi takiej audycji przyznaje konferencjera liniowego, młodego, energicznego, pełnego pomysłów i taką rolę ja tutaj przyjąłem, ja będę konferencjerem liniowym, gitarą i piórem, a poza tym reprezentuję audycję braterską, siostrzaną gitarę dla audycji gitarą i piórem, powtórkę z rozrywki. Właściwie parafrazując Majakowskiego można by było powiedzieć mówimy gitarą i piórem, a w domyśle powtórka z rozrywki. Mówimy powtórka z, domy, z rozrywki, a w domyśle gitarą i piórem. Rolą konferansjera w takim koncercie, zwłaszcza takim jubileuszowym koncercie jest to, żeby broń Boże nie zepsuć nastroju. Będę się starał bardzo tego nastroju nie zepsuć. Państwo przed radioodbiornikami muszą sobie to wyobrazić, Państwo tutaj w studiu wiedzą. My postanowiliśmy nawet strojem konferancjerskim przełamać tę taką typową poetycką stylistykę. Zazwyczaj, jak konferancjer wychodzi na takie imprezy, to na czarno ubrany coś, a ja tymczasem dzisiaj założyłem taki pastelowy zielony strój w różowe groszki, żeby było wyjątkowo jubileuszowo. No i będę starał się Państwu tylko opowiadać o tym, kto tutaj dzisiaj wystąpi. Na początek wystąpią artyści, na dźwięk nazwy tego zespołu rozlegają się zawsze historyczne oklaski. Czerwony tulipan. Starom i piórem, 20 lat w tym roku, wiele słuchaczy zna tą audycję, wielu słuchaczy nie zna tą audyc tej audycji. Czy audycja zawsze się ukazywała w programie trzecim Polskiego Radia od samego no tak. początku? I od samego początku Pan jest autorem. I od samego początku Pan to prowadzi? A skąd takie zainteresowania taką piosenką z tekstem, jakby można powiedzieć? No, no, y Audycja zaczęła się ukazywać w 1986 roku no i to był czas, kiedy e, jeszcze... No ja mówię o sobie. Ja miałem e, ciągle świeżo w pamięci stan wojenny, e, a wcześniej jeszcze e, tak zwany karnawał Solidarności. Kiedy przeżyło się, się w sierpień i następny rok w Polsce, to wydawało się, że, że ten fałsz już nie powróci, że, że to jest już niemożliwe po prostu. Już tyle prawdy powiedziano, w kilkunastu miesiącach wolności, że to się nie uda. To no no. Ale okazało się, że, że przy pomocy czołgów można przywrócić ten fałsz na jeszcze ładnych kilka lat, więc... Ja jestem trochę młodszy od Pana, ale, ale pamiętam te czasy, pamiętam dzień, kiedy nie było tyle ranka i, i może nigdy nie byłem takim fanem muzyki, piosenki z tekstem, typu wykonywanej przez np. Jacka Kaczmarskiego, w sumie ich było chyba trzech takich bardów. Kaczmarski, ee, niech pan mi przypomni nazwiska, bo nie pamiętam. Kelus i Klaif. I Clayf, tak, Jacek Clayf. Eee, I oni poprzez muzykę próbowali walczyć z ustrojem, poprzez muzykę i teksty z ustrojem. Ale to nawet nie chodziło o, o, tak. o walkę z ustrojem. O wyrażanie swojego zdania? Myślę, to, się raczej, raczej, raczej to była taka osobista sprawa, podobnie jak pana w że... że, że, że... Człowiek powinien mieć prawo do odrębnego zdania w każdą sprawie. A jeśli y, y, na, każą nam mówić drukowanymi nie. literami to, co jest napisane na pierwszej nie, stronie nie, gazety, no to tak średnio człowiek się czuje. Ja, że tak powiem, wyprodukowałem odcinek 50, taki mój, powiedzmy półrocznicowy, rocznica będzie z numerem 100. I to był pierwszy mój taki Trochę politycznie zaangażowany podcast, nie wiem czy pan słuchał czy nie, ale dobrze, wracajmy, wracajmy do gitarom i Piórem. Teraz niedługo trzecia płyta wyjdzie? No tak, bardzo się cieszę z tego powodu, że okaże się trzecia płyta, że z okazji tego... Rocznicy. ...dwudziestolecia będzie, będzie szansa, żeby spotkać się z artystami, no. który spłaczałem w studiu imienia Andrzej że tutaj tej okazji odbędzie się koncert. Ja to traktuję jako formę podziękowania i artystom, i, i słuchaczom, którzy, którzy przez te lata towarzyszyli Augustowi. Wiem, że nie jest to miłość dozgonna, wiem, że byli tacy ludzie, którzy pojawiali się i znikali. W końcówce szkoły średniej, na, na początku studiów człowiek ma taką chęć poznawania świata, dowiadywania się o nim najwięcej i, i też wydaje mi się, że wrażliwość i otwartość jest wtedy Największa stąd y, największą grupę mm. słuchaczy stanowią ludzie w tym wieku. Dużych potem mm. oczywiście kończą studia, mm. zaczynają pracować, nie mają czasu nawet, jeśli sentyment zostaje. Czy Pana wykształcenie jest jakoś związane na przykład z taką muzyką poetycką albo z radiem? Nie wiem, to jest kwestia doświadczenia i trafienia akurat na takich, a nie innych ludzi. słuchali takiej, a nie muzyki przed laty. Ja radiowo wychowywałem się w studenckim radiu w Łodzi, no, przy polityce serwizyjskiej I, i to pierwsze radio, które spotkałem, które oczywiście było radiem zupełnie amatorskim, bezpłatnym i było takim najprawdziwszym radiem dla mnie i do dziś pozostaje niedoścignionym wzorcem, jak można wspólnie coś tworzyć, w sensie, że jesteśmy drużyną. Jedyne, mam, mogę mieć własne pragnienia, jedyne co mam, to słudzenia, że mogę, mieć jedyne, mam, że mogę je mieć. jedyne co mam, to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia, jedyne co mam, to złudzenia, że mogę mieć. Jedyne co mam, to słudzenia, że mogę mieć własne pragnienia, jedyne co mam. To I'm No i zaczął się koncert jubileuszowy dwudziestolecia gitarą i piórem. Jak Państwo zauważyli, rozwija się pojęcie gitarą i piórem. Dzisiaj to jest również piórem, dwiema gitarami, perkusją, gitarą basową. Bardzo się rozwija e, to pojęcie gitarą i piórem. My będziemy się starali, proszę Państwa, w czasie tego wieczoru ustalić, co łączy ze sobą tych ludzi, tych, którzy tutaj śpiewają, tych, którzy siedzą tutaj na sali, tych, którzy siedzą przy radiodbiornikach. Na pewno jednym z wyróżników łączących tych ludzi ze sobą jest to, że oni w poezji poszukują różnych rymów, nie tylko rymu do słowa target na przykład albo debet, chociaż to drugie słowo jest im często bardzo dobrze znane. Poszukują różnych rymów i można by było poezję dzielić na różne kategorie. Ja sobie ją podzieliłem na dwie takie. Poezja, czasami wymiennie i błędnie e, używane są te dwa pojęcia. Poezja użyteczna albo poezja użytkowa. Ja jestem przedstawicielem poezji użytkowej. Na przykład na zamówienie kwartalnika piszącego o recyklingu napisałem kiedyś taki wiersz Nim resztka uczuć z nas uleci, przytul mnie mocno, segreguj śmieci. Ale to nie o to, nie o to w poezji takiej prawdziwej chodzi, natomiast ta poezja użyteczna to jest taka poezja, która człowiekowi układa świat, organizuje ten świat i wiele mu tłumaczy. Podcasting, baby! Nie tylko dla Orłów z Zielonej Irlandii. Jak wygląda produkcja takiej płyty? Jak wygląda zebranie praw autorskich? Jak wygląda potem zebranie tego wszystkiego, że tak powiem, kolokwialnie do kupy. Ja się tym wszystkim oczywiście nie zajmuję sam. Są osoby, które, które w tym mi pomagają. Jest profesjonalny autor projektu, grafik, który, który wszystko opracowuje. Krzysztof Koszewski, zresztą, który już parę ładnych pokładek, paru ładnych płyt zrobił. Jeśli chodzi o stronę prawną, no to, to pomaga w tym działu fonografii Polskiego Radia, Jest łatwiej, jeśli to są polscy wykonawcy? Powiem panu, że, że na tym się nie znam za bardzo, bo moim zadaniem jest zebrać na najlepsze utwory i Panie, ułożyć, pan układała playlistę taką w całość, tak żeby mhm. tej płyty się dobrze słuchało mhm. i tak żeby... Był nastrój. Nie było poczucia, że czegoś brakuje, że o którychś zapomniałem. To nie jest łatwym zadanie, no bo mamy do dyspozycji 80 minut na płycie. Tylu. To czy, zanim się pyta, pyta Łukasze, czy powie pan słuchaczom wszystkim, co na tej płycie będzie, jacy wykonawcy? Tak, będę o tym mówił też często Aha. z gitarą i biurę, myślę, że artyści też e, parę słów o tym powiedzą. A czy teraz, A jakieś, czy teraz jakieś nazwiska, tytuły? Nie. nie, no bo to nie ma sensu. Aha. Ja już kiedyś napisałem Aha. w Tygodniku Powszechnym, że pisanie o piosenkach, moim zdaniem ma niewielki sens i mówienie o piosenkach też ma niewielki sens, I trzeba ich po prostu słuchać. Dobrze, chciałbym się spytać, prawie już na koniec naszej rozmowy, jak wygląda polskie radio, takie trochę od kuchni, jak wygląda kondycja polskiego radia, jak to w dobie internetu, w dobie mp3, w dobie takiej globalizacji, jak pan myśli, jak polskie radio będzie wyglądało? Ja myślę, że to, jak radio wygląda kuchni, to najlepiej słychać przez głośno. Zazwyczaj tak jest, że w środku jest w porządku wszystko, to przez też idzie w porządku, A jak pojawiają się strony protestacyjne, zaznaczy, to że w też się dzieje. Nie tak, jak powinno. Ostatnio, no, no... ale pan jako pracownik radia nie może, że tak powiem, narudzić na radio. Ja bardzo się cieszę, na przykład, mogę panu powiedzieć, że, że wrócił Wojtek Mann z poranną obycją Słyszałem od... nie słuchałem audycji, ale słyszałem, że jest świetna. Bo to, bo to jest powrót do tej trójki którą no. kocham, na której ja sam się uchowałem. Mhm. I jeśli takie elementy wracają na antenę, jeśli wraca audycja w Konacji Trójki, która przez lata no, wyznaczała jakby kierunek rozwoju no, muzyki światowej, rozrywkowej rzecz jasna. No To się bardzo cieszę, no i oby takich zmian jak najwięcej, oby to radio mówiło ludzkim głosem. Ja byłem w kraju trzy tygodnie temu i akurat tak przyjechałem, że mieliśmy dużo pracy. Przarysowałem przy komputerze w piątek, sobotę i niedzielę, prawie non stop. I cały czas mieliśmy włączoną trójkę. I naprawdę przez te trzy dni, jak sobie potem pomyślałem, Naprawdę była, może nie stara dobra trójka, ale były świetne audycje Was, Wasowski z Manem, gdzie ja zapożyczyłem sobie tytuł mojego podcastu właśnie z audycji, nie tylko dla Orów, sprzed 20 prawie lat już, gdzie byłem wielkim fanem tej audycji i panowie puszczali krótkie fragmenty tej audycji. Potem były różne inne audycje i naprawdę przez te trzy dni trójka była gdzieś w tle, ale, ale się jej słuchało, pomimo tego, że siedzieliśmy przed komputerem i pracowaliśmy dość ciężko i, i myślę, że to jest dobry kurs teraz, jaki trójka obiera. Aczkolwiek słyszę właśnie dużo jakichś um, narzekań, że to jeszcze nie to, że ciągle coś. Każdy zawsze będzie marudził, no, ale rady jest teraz takiej dobie, że musi na siebie zarabiać, że stara, dobra trójka, która, która była taką pewnie organizacją non-profit, już nie wróci, że można coś reaktywować, ale no trzeba na tym zarobić, no. Ja myślę, że to jeszcze nie koniec zmian i mam nadzieję, że to będą zmiany na lepsze. A co pan myśli, żeby co zmienić na lepsze? Może nie po nazwiskach, nie po audycjach, ale czego na przykład teraz brakuje, a powinno być więcej? Chyba ja no od paru lat, tak powiem o sobie. Audycja gitarą i pionem ukazuje się między drugą a czwartą w nocy. Nie jest to pora, pora największej słuchalności. aczkolwiek w nocy można zrobić takie rzeczy, które nie można zrobić w dzień. Ja nie chciałbym całkiem rezygnować z nas, no, ale chciałbym, żeby tak w takiej porze normalnej scenarności, mm. czyli w okrzyżności ludzkiej, ta audycja również miała szansę się, na się pojawić. O, na przykład, bo Pana audycja jest taka, nie powiem, że nostalgiczno smutniarska, ale taka do posiedzenia przy kawie, przy dobrym winie i posłuchania. I taka aby się nadała na przykład na niedzielę wieczór, taki według mnie na przykład. Takie, myślę, taki czas antynowy. Nawet znaczy, może... ja tutaj, pan, no nie pan, nie chcę mówić, kiedy to ma się ukazywać, ale ktoś tam ustala znaczy, od górny. Tak, nie? Godzinki dzienne któregoś wieczoru. Może, może ktoś to usłyszy. Szanowni Państwo, ojciec dyrektor tej audycji Janusz Deblesem e, powiedział Państwu na początku w tym wstępie. Wstępie dotyczącym otoczenia historycznego powiedział Państwu o paru sprawach związanych z okresem, w którym to audycja gitarą i piórem powstawała, ale nie zwrócił Państwu uwagę na wszystkie elementy, które mogą mieć związek z powstaniem tej audycji. Ja wyszukałem w źródłach historycznych różne takie informacje, które teoretycznie mogą nie mieć znaczenia, ale też mogą mieć. Zajmą się tym na pewno historycy IPN-u i oni nam powiedzą... Czy miało to wpływ na powstanie? Na przykład 13 maja 86 rzecznik rządu Jerzy Urban zaproponował bezdomnym z Nowego Jorku wysłanie 5 tysięcy śpiworów i koców. To było właśnie w tym roku, kiedy powstało Gitarą i Piórem. To w maju. W lipcu, 8 lipca dokładnie, Sergiej Bubka po, y, pobił rekord świata w skoku łotyczce 6.01. 6 29 czerwca Argentyna została mistrzem świata w piłce nożnej. Kapitanem drużyny był Maradona. I zbliżamy się już do bezpośredniego sąsiedztwa powstania audycji Gitarą i Piórem. 14 września, bowiem audycja, pierwsza audycja Gitarą i Piórem pojawiła się na antenie trójki 24 września. 14 września 86 roku wprowadzono podwyżki cen alkoholu o 15% i zapowiedziano podwyżki opłat za przejazdy kolejowe i autobusowe. A uwaga, 23 września Instytut Gospodarki Narodowej poinformował, że wzrosło zagraniczne zadłużenie Polski do 31 miliardów dolarów. To nie mogły być takie zupełnie banalne wydarzenia. One musiały mieć wpływ na to, że już następnego dnia po tym ogłoszeniu wzrostu zadłużenia powstała audycja gitarą i piórem. Być może nadinterpretowuję pewne fakty, ale wolno mi. Najwyżej nie poprowadzę następnego jubileuszu tej audycji. Teraz z przyjemnością przedstawiam Państwu artystę, który reprezentuje instytucję starszą od, gita od Gitarą i Piórem. On reprezentuje szczeciński zespół Sklep z Ptasimi Piórami, który e, zdobywał laurę już na Studenckim Festiwalu Piosenki w roku 1981, a więc pięć lat wcześniej niż Gitarą i Piórem powstało, ale z tą audycją jest zaprzyjaźniony od samego początku jej istnienia. Ryszard Leoszewski, sklep z ptasieniem piórami Szczecin. <klucz> Mówiłem, że leci Że wciąż do przodu Że jakoś jest Nad ranem wstydliwie Pod łóżkiem stały Dwie musztardówki Pełne Ja mam też pytanie takie Bo się zastanawiałem ostatnio z kolegą Jak to w radiu działa Bo powiedzmy na pana przykładzie Pan ma audycję jedną w tygodniu i audycja trwa, powiedzmy, dwie godziny w nocy. I ro robi pan cztery audycje, powiedzmy, w miesiącu. Jak to wygląda finansowo? Znaczy, nie mówię o kwocie, tylko jak to jest taryfikowane, bo ja pracuję w pracy 8 godzin przez 5 dni, przez cały miesiąc i dostaję za to pewną sumę. A pan, powiedzmy, teoretycznie pracuje dwie godziny w tygodniu, bo tyle pana słychać, aczkolwiek wiadomo, że pracuje pan o wiele dłużej. Jak to jest, powiedzmy nie wiem, taryfikowane. No, nie da się przeżyć. Bo na, przykład, to powiedzmy... na pewno nie da się przeżyć, no chyba, że ma Pan audycję mm. 7 razy w tygodniu. Bo nie dostaje Pan, powiedzmy, pieniędzy za to, że Pan pracuje w radiu, powiedzmy, co, co miesiąc, powiedzmy, dwa tysiące, tylko za dane audycje, tak? Tak to wygląda? No, głównie taki jest system w no. prostu radiu, że, że głównie dostaje się honorarium za te no. audycje, które się produkuje. Czyli kto więcej się udziela w radiu. Kogo więcej dają, tym, tym więcej dostaje pieniędzy, tak? Tak. To jest stała mhm. część wynagrodzenia, ale nie jest taka... Chciałem się spytać na sam, na sam koniec pobyt Pana w Dublinie prawie 10 dni. Oprócz tego, że ludzie są radośniejsi, patrzą bardziej otwarcie na świat. Czy jakieś rady dla Polaków w Polsce po tym pobycie tutaj wysyłać? Więcej listów w butelce, to dla nas podcasterów, a dla takich szarych Polaków... Nie mam pojęcia, chciałbym tutaj wrócić i obejrzeć ten kraj, nie miałem teraz tylko czasu. Ale te pierwsze wrażenia są na chwilę, które, które chciałbym pojeździć, żebym obejrzeć najdłuższą linię brzegową Europy. Mhm. Polecamy. Z kim się jeszcze pan dzisiaj spotyka? Telewizja, radio? Dzisiaj, e, dzisiaj prasa. Dzisiaj prasa. Polska prasa w Dublinie, no i e, też będziemy podsumowywać miniony tydzień. Miniony tydzień. Dobrze. A jutro radio. Jutro radio. A we wtorek do Polski? W poniedziałek w poniedziałek. W poniedziałek. Kiedy usłyszymy to wszystko w polskim radio? No. Jak będzie, może nawet wcześniej. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za, przepraszam za ten niedobry sernik, który pan zamówił. Nie, nie, na, to było smaczne, tylko że no, takie bezczelne no, troszkę. I tak to bywa, że ludzie tu jedzą i nie do końca wiedzą co jedzą, bo, bo muszą jeść, tak to, to wygląda. No ale cóż, może następnym razem będzie lepszy sernik i. Nie no, sumie pomysł. Herbatniki Digestive, tak? No, I na tym. Serek homonidozowany tak i... 6,50. Bardzo proszę. To co, zakończymy nasze spotkanie i mam nadzieję, spotkamy się następnym razem w tablinie. No ja mam nadzieję, że tutaj jeszcze wrzucę. Mam nadzieję. Szkoda, że państwo tego nie widzieli. Jak można tanecznym krokiem zejść ze sceny? Gitarą, piórem i tańcem. Na płycie Gitarą i piórem 3, na tej płycie, która została wydana z okazji dwudziestolecia audycji Gitarą i piórem, znajdą Państwo 21 utworów z tego kręgu muzyki i trzy niespodzianki od Jacka Kleifa, czyli w sumie 24 utwory jest tutaj napisane na tej płycie. Prawie 80 minut słuchania. Na tej płycie znajdą Państwo również utwór artysty, który teraz wystąpi w koncercie jubileuszowym. Aczkolwiek to nie jest ten utwór, który Państwo w tym koncercie usłyszą. Zatem jeśli chcą Państwo wiedzieć, jaki utwór śpiewa na płycie, zapraszam do wszystkich dobrych sklepów muzycznych na terenie całego kraju. Tam już płyta Gitarą i Piórem powinna być dostępna dla wszystkich dobrych ludzi muzycznych na terenie całego kraju. Teraz proszę Państwa artysta, który jest legendą Artysta, którego ballada o krzyżowcu, wolniej, wolniej, wstrzymaj konia, dokąd pędzisz w stal odziany, śpiewały pokolenia artystów, nie widząc go, nie spotykając go, bo on się rzadko pokazywał w takich festiwalowych kręgach. Niektórzy nawet przypuszczali, że to jest postać nieistniejąca, że to jest czyjś pseudonim. To tak jak Państwo, nie wszyscy może wiedzą, że ja swoje wiersze publikuję pod pseudonimem Wisława Szymborska, niektóre przynajmniej, a... I też Państwo mnie o to nie podejrzewają. Te, które pod swoim nazwiskiem publikuje, nie sprzedają się jakoś za bardzo, natomiast tamte idą świetnie. Szanowni Państwo, oto on. I tutaj, na tej płycie jubileuszowej i w jubileuszowym koncercie. W naszym koncercie romans starego małżeństwa. Mirosław Hrynkiewicz. Zauważyłem, że jak sobie nie napiszę, co mam zrobić, to, to zapomnę. I sobie piszę takie wiersze typu "Kwiatku słońcu się otw otwiera, tak cudownie szumi morze. Zjadłem obiad, no to teraz chyba się położę. To tak, żeby sobie jakoś uregulować życie. Żeby się nie pogubić w tym życiu. Mówiłem Państwu o tym, że jest poezja użytkowa i użyteczna. Uważam się za przedstawiciela poezji użytkowej. Państwo przy Odbiornikach mogą się niepokoić, mogą Państwo dojść do wniosku, że oszalał konferancjer. Nie, nie, nie, nie. On zejdzie w odpowiednim momencie, ale, ale musi przypilnować jeszcze e, tego przygotowywania się do ostatniej prezentacji jubileuszowego koncertu. Jeszcze jeden fragment poematu kaprealistycznego, czyli socrealistycznego, ale pisanego w kapitalizmie. Mogę Państwu zarecytować Nie zakopuj talentów ciszy bo nie można nie pisać wierszy, kiedy człowiek nareszcie usłyszy Włoszczowa, peron pierwszy. No to szanowni państwo, dość tej przemocy poetyckiej, wracajmy do głównego nurtu tej poezji. Litka jazgar i Galicja. Powiedz mi jak zatrzymać wiatr. W wietrze jest czas zaklęty w chwilę, w chwilę obrazy w każdym z nas. Do nich czasem wrócić chcę. Powiedz mi jak zatrzymać chwilę. Te krople czasu i pamięci. Zamiast porali długi sznur, Wsplodeci z nich naszyjnik wspomnie. We'll be here next time. Keep the emails coming in and be sure to subscribe. Podcast nie tylko dla orłów. Najlepsza jakość dźwięku. jakość dźwięku. jakość dźwięku. jakość dźwięku. jakość dźwięku. Bóg zapłać za dobre słowo. Ten podcast jest dostępny pod adresem radioorla.com nadajemy dla Wielkiej Brytanii i Irlandii. Radio